o l a Bożego, a j e s e może m więcej na p o c z ą t e k na początek z pierwszego. Listu Piotra. Z pierwszego listu Piotra drugi rozdział. od I wiersza. Odrzuciwszy więc wszelką złość, i wszelką zdradę, i obudę, i zazdrość, i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I z listu do Hebrajczyków.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 Którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Na razie dotąd. Umiłowani bracia i siostry, ta pieśń, którą wspólnie śpiewaliśmy, pokazała nam. Jakie kosztowne i nam potrzebne jest słowo Boże, że to ono nas kieruje w naszym życiu, że to ono nam objawia myśli Boże i że my jesteśmy na tej pielgrzymce tu, na Ziemi. Na początek czytałem te dwa miejsca krótkie. Bo zauważyliście chyba, że w obydwóch mowa jest o mleku. I jest czynione te porównanie między słowem Bożym a mlekiem. Ale nie jest to w obydwóch miejscach te same znaczenie. Zaczynajmy z listem do Piotra. To tam widzimy właśnie, że ono jest. Słowo Boże jest nazywane albo porównywane do nie sfałszowanego duchowego mleka. Czyli do pokarmu dobrego, czystego, potrzebnego nam dla duszy. No bo Słowo Boże nie jest pokarmem dla ciała. Dla ciała to my mamy różne rzeczy, które jemy na śniadanie, na obiad i na kolację. I codziennie musimy coś jeść, bo inaczej byśmy byli głodni, inaczej nasze ciało by miało braki. I chyba wszyscy z nas staramy się o to, się zdrowo odżywiać i raczej nie zapominamy o tym, codziennie się dobrze najeść. Ale tu chodzi o to, że i nasza dusza, i nasz duch też mają potrzebę być karmieni. I to, co w pierwszym liście Piotra jest napisane, to jest porównanie do tego niesfałszowanego, duchowego mleka. Do pokarmu, który zasadniczo jest właściwym dla nas. W pierwszym wierszu czytaliśmy o tym, odrzuciwszy więc wszelką złość. Na początek Piotr przedstawia nam, że my w naszych sercach musimy się badać przed Panem i pytać, czy tam są złe rzeczy. Oczywiście, kiedy przyszliśmy do Pana Jezusa Chrystusa z naszymi grzechami. I mu je wyznaliśmy. To on nas przyjął. On je nam wybaczył. Przez to, że on poniósł już tą karę na Golgocie za te grzechy. To wszystko zostało usunięte przed Bogiem. Jesteśmy usprawiedliwieni. Ale jednak i jako wierzący, bo to Piotr pisze do wierzących, jeszcze mamy w sobie te ciało. Jeszcze mamy w sobie tą grzeszną naturę. I niestety. Jak się nie pilnujemy, to wtedy lekko się zdarza, że pozwalamy ciału na to, żeby ono działało. I tutaj właśnie Piotr mówi, odrzuciwszy wszelką złość. Więc widzimy tutaj wyraźnie napisane, e złość to nie jest dobrą, duchową rzeczą. I wszelką zdradę, i obłudę. I zazdrość, i wszelką odmowę. Są to rzeczy, które niestety brzmi to smutnie, ale i w życiu w i e r z ą c e g o mogą się pokazywać. I w moim życiu. I się, jak się nie p i l n u j ę lekko też i mogą pokazać. Jak lekko może być w moim życiu, że ja widzę jakąś sytuację, która mi się nie podoba u kogoś innego. A zamiast mu w duchu miłości pomóc i powiedzieć o tym, to omawiam tą sprawę z kimś innym. o b g a d u j e się kogoś. widziałeś, widziałaś to, że tamto u tego. To tylko jest taki jeden przykład. Więc rozumiemy z życia naszego praktycznego. Słowo Boże bardzo jest praktyczne i nam pokazuje, jak my, jako dzieci Boże, chcemy przedstawiać to. Co Bóg w naszym życiu uczynił, jak chcemy być świadectwem dla Chrystusa, to te rzeczy nie mają miejsca, bo jeśli one się znajdują, to one przeszkadzają i nam osobiście w naszym duchowym rozwoju, i też w świadectwie dla Chrystusa. Więc najpierw jest pokazane, co należy usunąć, to jest coś, co my czynimy codziennie. Się badamy, wyznajemy Panu to, co złego było, i go prosimy o to, żeby On nasze serca kierował na te duchowe, na te właściwe myśli. Ale skąd te myśli mają przyjść? Same z siebie? Z jakiegoś myślenia naszego rozważania? Nie. Rozważać musimy, ale co? Słowo Boże, te mleko. Więc musimy je najpierw czytać, musimy najpierw te mleko spożywać. Jak ja się pytam, jak to wygląda w moim życiu, czy ja codziennie piję t e mleko tak, jak nowonarodzone niemowlęcie? Mamy tu dużo małych dzieci i myślę, że wszystkie matki mogą to bardzo dobrze potwierdzić, że jak się dziecku daje to mleko, to ono bardzo chętnie je przyjmuje i w y p i j e je, zazwyczaj przynajmniej. Nie ma tam żadnego rozważania nad tym, czy to mleko jest dobre, czy złe. Po prostu dziecko jest głodne. Dostaje t e dobre mleko i wypije je. Jest spragnione za tym mlekiem. Jak to jest w moim życiu? Czy często nie jest to tak, że się nie ma wcale takiej chęci czytać Biblię? Że się mówi, ach, jestem taki zmęczony z rana. Ach, już się zaczynam martwić tym dniem, jaki on to będzie. Ach, jest tak mało czasu, tak dużo muszę dzisiaj zrobić. Szybko człowiek sobie znajdzie i wierzył, ą c c z o w i e k jakieś wytłumaczenie. I każdy z nas, ja sam dla siebie, każdy z nas musi się pilnować, żeby jednak sobie ten czas ciszy i społeczności z Panem znaleźć. I żeby nam to było kosztowne, żebyśmy w naszym sercu mieli to głęboko, że. To jest nasz duchowy pokarm, i że teraz zależy mi na tym to zjeść. Tak jak codziennie zależy mi na tym zjeść to śniadanie, no n、no、i powiem, że dzisiaj nie pójdę i jutro nie pójdę bez śniadania, albo cały tydzień nie pójdę. W życiu naturalnym dla ciała jest to niemożliwe, żeby ktoś tak po prostu sobie cały tydzień nic nie jadł i powiedział: A na zapas zjem, w przyszłą niedzielę zjem na cały tydzień. Nikt by tak nie zrobił. To by też było nieskuteczne. Ale w duchowym życiu niestety czasami się tak zachowujemy. Tak, tak i ja muszę ze wstydem się przyznać, że szybko można wejść w taki tryb, że się to zaniedba. Ale wtedy jedyne, co nam pomoże, jest wrócić znów do tego czytania Słowa Bożego pod modlitwą. Bo to jest nasza społeczność z Bogiem, gdzie On przez swoje Słowo do nas przemawia. Zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Wzrastali. Na początku życia wiary wierzący mało wie o Biblii jest to naturalne. Na początku życia m a ł e niemowlę też jeszcze wiele rzeczy nie potrafi: jeszcze nie chodzi, jeszcze nie mówi, nie czyta, nie pisze. Wszystko dziecko się stopniowo uczy. Tak samo i człowiek wierzący się stopniowo uczy. Zapoznaje się z Nowym Testamentem, ze Starym Testamentem, zaczyna znać niektóre miejsca na pamięć, zaczyna rozumieć o co tam chodzi, zaczyna rozumieć powiązania jednego odcinku z drugim, widzieć te myśli Boże, które są w Słowie Bożym zawarte. I te myśli właśnie. Są o Jego synu Jezusie Chrystusie. I te myśli są o nas w takim sensie, że on nam pokazuje, że my z natury jesteśmy grzesznikami. I że potrzebujemy zbawienia. I że to od Starego do Nowego Testamentu jest nam objawiony Jezus Chrystus, syn Boży, w Starym Testamencie w sposób proroczy, a w Nowym Testamencie jako ten, który przyszedł. Że to On nas z Bogiem pojednał. Ale jeszcze ponadto, że Jezus Chrystus jest naszym zbawicielem i Panem, że on jako nasz Pan teraz chce być tym, który trzyma ten ster w ręce i prowadzi nas w naszym życiu. Który nam pokazuje, jak my tu na tej Ziemi mamy żyć ku chwały Bożej. I jeszcze ponadto on nam pokazuje, że my mamy z nim cel ten cel bycia tam, w domu ojcowskim z Chrystusem, w wieczności. I że z Chrystusem ten cel osiągniemy. I że póki tu jeszcze jesteśmy na Ziemi, to już możemy się cieszyć z tego. Możemy w sercu, już, w duchu już oglądać to, co tam będzie. To, czego nie znamy i czego nie jesteśmy w stanie naszym rozumem pojąć, a jednak cieszyć się możemy, że będziemy tam z Chrystusem. I to przecież nasze serca, im więcej się tym zajmujemy, tym więcej przyciąga do Pana. Wzrastali ku zbawieniu. Jeśli tu jest napisane zbawienie, to my rozumiemy, że tu nie chodzi o to, że człowiek wierzący tego zbawienia nie posiada i musi wzrosnąć na jakiś poziom, żeby nareszcie je osiągnąć. To nie jest te zbawienie, które tu znajdujemy. Wiemy to z innych miejsc Słowa Bożego, że my już jesteśmy zbawieni. Ale tutaj chodzi o to, że. Nasza dusza jest już zbawiona, ale my jeszcze jesteśmy w tym starym ciele. Jeszcze żyjemy tu na tej ziemi. Jeszcze nie jesteśmy tam u Chrystusa. A On przecież nam da nowe ciało On wszystko odnowi. On nas zabierze do siebie, że będziemy u Niego. To już będzie wtedy t e zbawienie zakończone, tak można powiedzieć. Tak pamiętajmy, słowo Boże jest porównane do mleka w sensie takim, że ono jest czyste, że ono jest dobre i nam potrzebne do wzrostu. I to jest zachęcenie dla naszych serc. Potem w liście do Hebrajczyków, w piątym rozdziale, co czytaliśmy, to jest inna myśl. Wiemy, że pisarz. Listu do Hebrajczyków im tłumaczy od początku o tym, jak to właściwie było, że w Starym Testamencie Bóg mówił wielokrotnie. To czytamy w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio drugi wiersz u kresu tych dni przemówił do nas przez syna. k <suszy> i <suszy> Ci Hebrajczycy to byli w i e r z ą c y którzy z Żydów się nawrócili do. Chrystusa. Albo przynajmniej tacy, którzy wyznawali, że się do niego nawrócili. Ech, ech. I pisarz listu do Hebrajczyków miał wielką troskę co do tych wierzących. Jemu zależało na tym, żeby u nich był duchowy wzrost. Jemu, ale też zależało na tym, żeby oni rzeczywiście szczerze się wszyscy do Chrystusa nawrócili. Żeby nie czasem przez ucisk. Od strony innych Żydów, którzy ich prześladowali, żeby oni się czasem przez ten ucisk nie wystraszyli i nie wycofali i wrócili do ż y d o s t w a Oni lekko nie mieli, ci Żydzi. Ale jednak oczekiwał ten pisarz tutaj, że mógł im różne duchowe rzeczy wytłumaczyć. I w dwunastym wierszu on powiedział: Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Ile lat my już chodzimy z Panem? I ile w tym czasie żeśmy się nauczyli? I Na jakim jesteśmy duchowym poziomie? W sensie takim, że Pana bliżej poznaliśmy? To jest pytanie, które <śmiech> Słowo Boże stawia nam wszystkim, i ja muszę się sam to pytać. Czy nie mogłem ja też duchowo urosnąć więcej? Czy to nie jest z własnej winy, jeśli nie urosłem więcej? Nie ma żadnej, nie stoi nic na przeszkodzie, żebyśmy duchowo wszyscy urośli. Nie ma przeszkód. My sami sobie. Jesteśmy przeszkodą, jeśli już. Bóg, jakby to powiedzieć, ten dar s w e g o Słowa Bożego nam dał. I Bóg też dał każdemu z nas ducha świętego w serce. Jest to jak taki prezent, który Bóg nam wszystkim dał, i każdy z nas z tego może korzystać mniej czy więcej, ale nasza jest to sprawa i odpowiedzialność się zajmować Słowem Bożym. U Hebrajczyków. Widzimy to smutne, że oni jakoś w tej sprawie się zaniedbali. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. I tu słowo Boże jest porównywane do mleka, ale poznajemy, że to jest w innym sensie. Tutaj Te mleko ma sens pokarmu dla niemowląt, a nie pokarmu dla dorosłych. No bo widzieliście, żebym ja tutaj z butelką z mleka przyszedł i, i pił? Albo ktoś z Was, małe dzieci, tak, niemowlęta, ale my dorośli raczej jemy już coś innego. Pokarm stały. I to też jest słowo Boże ten pokarm stały. A więc widzimy, że w słowie Bożym, jakby to powiedzieć, znajdujemy różne poziomy zrozumienia. Albo inaczej, my mamy różne poziomy zrozumienia słowa Bożego. Na początku wiary mało rozumiejemy. Podstawowe rzeczy wiemy, na jakiej podstawie zostaliśmy zbawieni: że to Paniezus jest naszym zbawicielem, że to On za nasze grzechy zmarł. Ale są pewne prawdy, które jeszcze nie znamy, które jeszcze nie rozumiemy, j e i potrzeba nam czasu i duchowego wzrostu, żeby je zrozumieć. Myśli jak o zgromadzeniu, co to Chrystus zrobił, że z każdego członka tego ciała uczynił członek no, zgromadzenia, że każdy wierzący jest członkiem tego ciała i to ciało jest z gromadzeniem, a Chrystus jest głową. I że to wszystko jest ten cudowny organizm, w którym ma być widoczna mądrość Boża. Że on z nas, którzy byliśmy niewierzącymi w ciemności, daleko od Boga, uczynił takich, którzy dzisiaj żyją ku chwały Boże i wspólnie się duchowo wspieramy i współpracujemy w tym wszystkim. To nie jest takie proste do pojęcia. A jednak. Słowo Boże dla każdego wierzącego coś ma. I jak czytamy Słowo Boże, nie ograniczajmy się na tym, że czytamy wiersze, które są duchowo mówiąc mlekiem. Uważam też, że nawet i te takie podstawowe wiersze w Słowie Bożym mają więcej głębokości w sobie, niż by się na pierwszy rzut oko wydawało. Ale nie zadowalajmy się z tym, na przykład, żebyśmy tylko czytali Ewangelię Jana. I myśleli, na tym nam wystarczy, bo Stary Testament jest trudny albo listy są trudne. Pierwsze, co e w a n g e l i a m a jest bardzo głęboka i zawiera dużo więcej niż tylko mleko w sobie. Ale druga rzecz, nie ograniczajmy się, bo my musimy Słowo Boże w całości znać, żeby też całe myśli Boże poznać. I czytajmy nawet i. Te księgi ze Słowa Bożego, które wydają nam się w zupełnie niezrozumiałe, byle żeby treść znać, zrozumienie przyjdzie z czasem. Bóg dał nam Ducha Świętego i on nie dał nam przez to natychmiastową w i e d z ę wszystkiego w stu procentach. Uczyniłoby nas to też i tylko dumnych, i pysznych, i niezależnych jedno od drugiego. Bóg w swojej mądrości uczynił to tak, że my się nawzajem potrzebujemy do duchowego wzrostu. Dlatego jesteśmy też tutaj razem i słyszymy słowo Boże i to co niedzielę. Abyśmy w s p ó l n y mieli duchowy wzrost, abyśmy się nawzajem duchowo wspierali i uczyli jeden od drugiego. Bo to Bóg daje jednemu t ą m y ś l zrozumieć, drugiemu t o i to wszystko się ze sobą razem łączy. Chciałem tylko przeczytać. Z pierwszego listu do Koryntianu 13, ten jeden wiersz. Pierwszy list do Koryntianu 13, wiersz dziewiąty. Bo cząstkowa jest nasza wiedza, i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Cząstkowa jest nasza wiedza. Widzimy, że my krok za krokiem się uczymy. I Bóg w swojej mądrości to uczynił, żebyśmy byli zależni od niego, ż e b y ś m y w pokorze duchowym mieli zdrowy wzrost. Tak jak i niemowlę musi przechodzić przez różne kroki rozwojowe. Nie jest ono w ciągu miesiąca natychmiast dorosłym. To by było nienaturalne. I Bóg używa te. Przykłady z życia codziennego, naturalnego, które my jak najlepiej rozumiemy, aby nam pokazać, że i nasz duchowy rozwój jest taki stopniowy. Oczywiście wiara, zbawienie jest na początku, ale potem jest duchowy rozwój, gdzie poznajemy coraz bardziej Boga i Jego syna. Dalej czytamy, czytamy tutaj w XI w i e s z ó r gdy byłem dziecięciem. Mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozum, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. I tu widzimy coś, co znamy z naszego życia codziennego. No, przecież ja jako dorosły człowiek się dzisiaj raczej już nie bawię zabawkami z dziecięństwa, prawda? Niepotrzebne mi są. Człowiek się już całkiem czymś innym zajmuje. I nie jest to też coś pięknego, teraz patrząc ze strony rodziców, jak widzą, że dziecko ma ten rozwój. Czy się nie cieszą? O, moje dziecko nauczyło się pisać, nauczyło się coś tam pływać w szkole, coś tam fajnego w matematyce. Chyba bardziej się na początku jeszcze rodzice cieszą, jak dziecko w ogóle nauczy się chodzić i mówić, ale krok za krokiem rodzic też widzi to. I Bóg u nas widzi nasz duchowy rozwój i się cieszy. Patrz, ta siostra poznała pewną myśl o moim synu. Ten brat też. Teraz. Ten wierzący doszedł do tego poziomu, że nareszcie się odważył i zgłosił się do łamania chleba, bo poznał, że to jest wola pana Jezusa. Czyń się to ku pamięci mojej. Widzimy duchowy rozwój. To jest też i ku radości Boga i pana Jezusa. Także u Hebrajczyków widzimy, że słowo Boże. Jest porównywane i do mleka, i do pokarmu stałego, aby nam pokazać, że tak jak i my posiadamy, tak jak i my przechodzimy przez p r a s a m przez duchowy rozwój, tak i słowo Boże jest bardzo głębokie. I na początku, jak ono jest nam mlekiem, tak później stało, staje się tym stałym pokarmem. Jeszcze raz wracając do Hebrajczyków. <śmiech> Czternasty wiersz. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze, wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Jest to też i ważne w naszym życiu. Przecież my się często właśnie pytamy, jaka jest wola Boża? Co jest dobre w Jego oczach? Co jest złe? Nie jest to tak? Myślę, że każdy wierzący ma to w sercu, taką zasadniczą myśl, że jak mamy jakąś decyzję życiową do wykonania, to się pytamy, czy to jest dobre, żebym to czynił, czy raczej nie. Czy mam coś innego zrobić? I ciągle, codziennie są jakieś sytuacje, czasami ważniejsze, czasami nie takie ważne, ale zawsze jednak czym my się kierujemy, nie jest to dobre jak. W naszych myślach zawierana jest też i myśl o tym, co się Bogu podoba, co się Panu Jezusowi podoba. A ocenić to prawidłowo, co jest dobre, a co złe, czyli co jest według myśli Bożych słuszne, a co nie, to jest ważne, żeby u nas był ten duchowy wzrost. Chciejmy się zachęcić. Jeszcze raz, nie ma żadnej przeszkody w tym, żebyśmy doszli do duchowego wzrostu. Bóg sam nigdy nam w tym nie będzie przeszkodą. My sami możemy najwyżej tym być. Chciałem jeszcze przeczytać z Ewangelii Mateusza z 11 rozdziału. Też nam dobrze znane wiersze. Mateusz 11, 25.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 Będąc pośród Żydów, będąc tam ze swoimi uczniami, chwali Boga za coś bardzo dziwnego. On mówi do swego ojca: Wysławiam cię, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Te rzeczy to są właśnie myśli Boże. A ci mądrzy i roztropni to byli ci mądrzy i roztropni owego czasu. Faryzeusze i uczeni w piśmie, ci, którzy się mieli za kogoś. Ci ludzie byli w sercu bardzo pyszni. Wydawało im się, że są blisko Boga, że posiadają pisma Mojżesza, że wszystko lepiej wiedzą od ludu, a jednak oni w sercu odrzucali Mesjasza, odrzucali to, co Bóg im zadał. Chciał powiedzieć, mianowicie, że są grzesznikami. Mianowicie, że i oni wszyscy łaski Bożej potrzebują. Ale dlatego, że oni to odrzucali, że się mieli za sprawiedliwych, to Bóg musiał im zakryć te rzeczy, a objawił je p r o s t a c z k ą No bo kim byli uczniowie? Piotr był rybakiem i inni też raczej zawodów żadnych takich Nie mieli wysokich, prości ludzie, ale oni znali pismo święte Starego Testamentu. Oni się tym zajmowali i brali to na poważnie, co było napisane. I tym prostym ludziom pokornego serca Bóg mógł się objawić i oni w Chrystusa uwierzyli. Nie przemawia to do naszych serc. Że to my jesteśmy tacy sami jak i oni. Bóg w swojej łasce zbawił z reguły, z większości ludzi prostych. Ludzi, którzy przyjęli Ewangelię, bo poznali się, że są grzesznikami, poznali, że sami w sobie niczego nie mają, co by Bogu mogli przynieść. Podobnie czytamy w pierwszym liście do Koryntian 1. I chciałbym to też jeszcze przeczytać. Pierwszy l i s t do Koryntian 1, 18. Albowiem, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy, zbawienia jest mocą Bożą. I ten cały odcinek, jak sobie przeczytamy, to widzimy właśnie o tym, jak to jest wytłumaczone. Żydzi się tym gorszyli, że ich m e s j a s z miał być ukrzyżowanym. Grecy też tego nie rozumieli, uważali to za głupstwo. Niewielu było tych mądrych, tych szlachetnych, takich ludzi, którzy pomimo. Tego, że byli na wysokim stanowisku, się upokorzyli przed Bogiem i wyznali, jesteśmy grzesznikami, potrzebujemy zbawienia. W większości byli to ludzie, którzy byli bardzo prości. I to nam pokazuje właśnie sposób łaski Bożej: że Bóg zbawia człowieka, który poznał, że sam z własnej siły nie jest w stanie się zbawić, że sam w sobie niczego nie ma. i Że całkiem jest on zdany na łaskę Bożą. Ale na tym się nie kończy, że my zostaliśmy zbawieni z łaski, i umiłowani bracia i siostry. Ale własce Bóg nas też i prowadzi dzień w dzień. My teraz, jako zbawieni, tak samo każdego dnia jesteśmy całkiem i całkowicie zależni od Panu. Na zakończenie. W y p o w i e d z i chcę przeczytać z listu do tytusa. Z drugiego rozdziału. List Tytusa od 2. 11. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, to było na początku naszej wiary, kiedy się nawróciliśmy. Zbawienna dla wszystkich ludzi. Na, a potem dalej czytamy: Nauczając nas, czyli nawróconych, wierzących, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych p o r z ą d l i w o ś c i i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie z b a Żyli, oczekując błogosławionej nadziei i o b j a w i e n i a chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwych, dobrych uczynkach. Taki jest cel Boży z nami, i chciejmy się dzień w dzień na nowo zachęcać, czytać Słowo Boże, abyśmy w tym z a l i Posiadali ten duchowy wzrost, bo to jest naszym prawdziwym błogosławieństwem. W modlitwie, żeśmy słyszeli tyle wypowiedzi na temat drogi, czy dróg, chciałbym, abyśmy otworzyli sobie Mateusza, szósty rozdział. Nie, przepraszam, to jest siódmy rozdział Ewangelii Mateusza. XIII i XIV wiersz. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wjedzie na zatracenie, a wielu jest tych, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Tutaj ten urywek Słowa Bożego wzywa nas do nawrócenia, ale ja chciałbym, ż e b y ś m y i do tego otworzyli Ewangelię Łukasza. d w u d z i e s t y czwarty rozdział, dwudziesty c z w a r t y r o z z z d i a ł t r y n a s t y wiersz. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali ze sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A, tak, a gdy tak rozmawiali, nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak iż go poznać nie mogli. Tu mamy przykład pozytywnego Takiej pozytywnej sytuacji, że ci dwaj z tych uczniów pana Jezusa, którzy przeszli przez tą ciasną bramę, weszli i szli tą wąską ścieżką, i oni rozmawiali o tych wszystkich wydarzeniach, które zaistniały w Jerozolimie. I oni szli razem i nawzajem się pytali i nawzajem sobie odpowiadali. I sam Jezus. Przybliżył się i szedł razem z nimi. I to jest wąska droga, która nas wjedzie do żywota. I ci właśnie dwaj uczniowie szli tą drogą wąską. Nie szli razem z innymi, nie rozchodzili się i nie szukali yy, uznania i nie zostali w j e r o z o l e m i e ale właśnie rozmawiali o Jezusie. I Jezus. Przybliżył się i szedł z nimi. To jest wielka łaska, że możemy właśnie i też my sami iść tą wąską ścieżką i rozmawia, rozmawiać o Jezusie. Drugim negatywnym przykładem jest Judasz, który miał możliwość wejść przez wąską i ciasną bramę. Mógł iść wąską ścieżką, ale jednak kiedy stało się decydujące, aby. Właśnie dalej podążać za Jezusem, dalej z nim chodzić, to jednak poszedł do faryzeuszów i wydał syna Bożego w ich ręce. Widzimy, że on właśnie zrobił tą negatywną rzecz. Był tak bardzo blisko, a jednak wybrał bardzo źle. I to, to co źle wybrał, doprowadziło go do wielkiej zguby. I c h c i e l i b m y z tych małych dwóch przykładów. Zauważyć, że kiedy jesteśmy na tej wąskiej ścieżce, mamy chodzić z naszym zbawicielem i może się zdarzyć tak, że on sam będzie chciał w naszej drodze towarzyszyć, nie bądźmy podobni do ludzi, którzy uważają, że chodzenie chodnikiem przy szerokiej autostradzie jest też chrześcijaństwem i chodzeniem wąską ścieżką. Nie, to jest, m o ż e w i d z i e ć szeroka droga. Która w y i e d z i e na zatracenie, i wielu jest tych, którzy po niej idą, i wielu jest tych, którzy na niej zginą. Ale wąska i ciasna jest brama, która prowadzi do żywota, a niewielu jest tych, którzy ją znajdują. 83 どちらです